Tak. Zabraliśmy się dzisiaj tutaj po to... Jak się nazywała matka Ironmana? <śmiech> Margaret Thatcher. <śmiech> <śmiech> no dobrze, jest z nami Paweł, człowiek, który studiuje światło, Justyna, która cały czas się jeszcze śmieje i ja, który teraz mówię. <śmiech> Trzeba było powiedzieć, z prawej, z lewej byśmy robili wrażenie, jakbyśmy byli w studiu. Znaczy no oczywiście, cholera, jesteśmy zapniał... w... Nim. A nie, no oczywiście, że jesteśmy. Są tutaj po lewej, po prawej, wszyscy są. <laughs> Trochę czasu już minęło od finału Euro. Wszyscy pamiętują. Nie, o nie, to o tym będziemy ja, rozmawiać. Już. Miałem nadzieję, że powiesz, w ciągu tych dwóch tygodni wydarzyła się wspaniała rzecz, a ja na to finał Ligi Mistrzów. Targi książki. Finał Ligi Mistrzów? To był jakiś finał jakiejś Ligi jakiś Mistrzów? Ja wiem, że w Szanghaju grali w Ligę Mistrzów LOLa, ale... No. Nie, chodzi o piłkę, piłkę no. O, widzisz, a ja tu widziałam. Wygrali Niemcy. O. Ale były dwie niemieckie drużyny, więc... No. Nie no, żeby nie było, wiem, że był finał Ligi Mistrzów. Wiem, bo nawet ja czasem włączę telewizor. Bardzo fajny mecz, to pierwszy mecz, który oglądałem od chyba, nie wiem, euro i podobało mi się. Ja widzę, że Paweł bardzo chce zmienić temat, ale nie uciekniesz, Paweł, od naszego tematu. Dobrze, dobrze, ja, nasz temat jest bardzo dobry, po prostu zostałem go sobie na koniec. Aha, czyli teraz przez pół godziny pogadamy o pierdołach, a potem zsumujemy to Ero. Okej, okay, możemy tak zrobić, to zaczynaj, Paweł, proszę. Nie no, możemy porozmawiać o ero. Powiem wam, co wam się najbardziej podobało w finale. Mi się najbardziej podobało to, że każda postać miała swoją jakąś, no, prawie, każda postać miała swoją jakąś epicką scenę, kiedy ta postać była największym badasem. No. Naprawdę najmniej epicką scenę miał Oli, bo miał ją, to była scena na wyspie i no. Tak, i ta, i ta epicka... I zrobił coś, co robił przez cały serial, więc... No bo on jest zawsze epicki, więc... Widzisz, no... No, ale tym, tym razem y, on poszedł y, sobie w odstawkę i nie mógł się trochę wykazać. Tak, to prawda. Kto, czyja scena wam się najbardziej podobała? A jaką epicką scenę miał John Deagle? Eee, You'll Be Too Dead. Właściwie on miał one-linera, ale... A, dobra. A, Katie Cassidy... A, to znaczy... Laurel. Laurel, tak. Czy leżała co... pod gruzami? To była epicka scena. Tak, nie, nie ładnie wyglądała jakaś... przygnieciona kamieniem. O, tak, ładnie wyglądała. Właśnie to. Nie no, nie, nie każda. Tak samo jak e, ten Slate nie miał żadnej epickiej sceny. Okay, miał to... miał, miał one-linera, no, też, powiedzmy, no. ale... A, mi się podobało, jak Speedy y, przyszła uratować swojego <laughs> Bardzo mi się to podobało. Co robisz, ratujecie? To było takie Przede proste... wszystkim... <laughs> Prawie I się guess udało. I have wicked aim! <laughs> <laughs> tak, to też było fajne, jak żyć. Wątpię. A Tobie tam co się najbardziej podobało? z cynka? Ja to powiem tak ambitnie, to nie jest scenka, tylko podobało mi się, że detektyw Lens, który do tej pory był słabym aktorem, postarał się coś ładnie zagrać na koniec i w scenie rozmowy przez telefon nawet mnie wzruszył, co mnie zaskoczyło. Jaki detektyw? Boże, ja jestem nienormalna. Tam nie jest nie jeden detektyw. nie policjant. Bo ja ogólnie m, już, już jeden sezon sobie poszedł. A ja dalej nie rozpoznaję nazwisk i imion. Ale życie no, detektywem nie jest ani nazwiskiem, ani imieniem. No jest wiem, no. Profesją. No to co z tego? Ale ja nie ogarniam. No, dobrze. To ja wam powiem, że najbardziej ze wszystkich scen podobała mi się e, konferencja prasowa Mojry. To jest e? kawa, który oglądałem kilka razy jeszcze na YouTubie i jest świetny. To tak nie no zaskoczyłeś. To jest, no bo to, to jest postać, która. Znaczy, to było oczywiście przewidywalne, tak? Faktycznie cały ten serial jest przewidywalny. Nie ma nic oryginalnego. Nieważne. Ta scena mi się podoba, ponieważ, no jakby Moira, która cały czas była, no tak, zastraszona i cały czas brała udział w tym, w tym, w tym wszystkim, nagle mówi takie rzeczy publicznie i doprowadziła Malcoma do szału, będąc daleko od niego, więc... przez telewizor... Ha? Ha? To mnie zdziwiło, że on się tak wkurzył. Nie powinien się tak wkurzyć. Czemu tak. nie? No, trochę przesadził z tym wkurzeniem, moim zdaniem. No, on cię... się, bo jakby on się nie, nie spodziewał po niej, bo tak jak Papi powiedział, ona cały czas była zastraszona i właściwie, no jakby chodziła cicho-cicho na, na paluszkach, a nagle zaczęła jakby walczyć o swoje. On uwa uważał ją za swoją przyjaciółkę, przecież zlecił jej znalezienie tego, kto no, zlecił morderstw. Tak, ja to rozumiem, że to takie zaskoczenie dla niego, ale z drugiej strony, no, wkurzył się tak jakby, o Jezu, cały mój genialny plan poszedł w ogóle gdzieś. Ale może to też było przypadło. tak robione trochę pod, pod serial, bo, no, bo wiadomo yy, yy, finał jest dość zaskakujący. No w sumie, no nie, żeby się tego nie można było spodziewać, ale no ogólnie... Przede wszystkim wkurzy się dlatego, że publicznie powiedziano, że za chwilę cała, całą dzielnicę, cała dzielnica się zawali i lepiej, że wszyscy z tamtej uciekli, a przecież on chciał ich zabić. No właśnie, i pewnie uciekli, nie? No właśnie. Hmm? Chyba, że zostali przygnieceni gruzem, bo siedzieli za długo w pracy. <grym> No to albo taka tragiczna w sumie z niego jest, nie? Chciał dobrze, stracił żonę. <grym> chciał dobrze? <grym> chciał źle, ale stracił żonę, tak? <grym> Chciał dobrze. No, to Takie tragiczne. No tak, chciał zabić w innych ludzi też, tam wśród tych wszystkich innych. Ale w ogóle podobało mi się, że to tak ładnie miał wyliczone, że ma dwa takie urządzenia. A czemu nie trzy, albo cztery na przykład? No miał dwa, bo... Wystarczyłoby mu jedno, a wziął drugie, ponieważ wiedział, że lepiej jest się zabezpieczyć. No ale mógł się jeszcze lepiej zabezpieczyć. A ja że... no, to jest no, drogo ale... i nie mógłby tego ukryć w kosztach, wiesz. Okej, okay, ma sens. Dużo czyli za dużo zabezpieczenia też niedobrze. If you know what I mean. Poza tym im więcej urządzeń, tym większa szansa, że ktoś się znajdzie przypadkiem i zacznie coś podejrzewać wcześniej. I... Mm, Czy ja dobrze pamiętam, że on wybrał na miejsce wsadzenia tej maszyny miejsce, w którym zginęła jego żona? Mniej tak, więcej. Jedno. jedno. to miejsce, tak. a drugie to nie wiem. To jest jakby nieistotne. Hmm. W ogóle jakoś zasada działania tego urządzenia jest dla mnie bez sensu, bo... No, to jest sensowne. Oh. Nie da się stworzyć trzęsienia ziemi akurat na przestrzeni jednej dzielnicy. No. I akurat w miejscu, w którym zginęła jego żona. To znaczy, no ale no, no, to... trochę jest tych absurdów w tym serialu, no. no. Właśnie, to jest komiksowa logika. To jest kolejny absurd. Znaczy ten serial raczej się, no, nie trzyma absurdów, no tam się starają jakoś to urzeczywistnić, to co się tam no, dzieje. Nie ma supermocy, tak? Ale... Nie ma supermocy i nie hmm. będzie Green Lanterna, i nie będzie Supermana. Chyba, że zmienią zdanie. <śmiech> Albo Ej. scenarzysty. Ja bym chciał, żeby zmienił zdanie. Albo ten mały złodziejaszek zamienił się w pilkołaka na część Teen z którego odszedł. Przepraszam, ale to mnie jest duża. Wskuracie, że Roy Harper jest w Arrow, a nie w Teen Wolfie? No wkurza mnie, że nie jest ani w jednym, ani... czyli że jest tylko w jednym, a nie w dwóch. Bo ja go lubię w Arrow, ale w Teen Wolfie miał o wiele ważniejszą, czyli jakby więcej miał czasu antenowego, więcej go, go pokazywali, więc... Myślę, że będzie go więcej, kiedy zostanie... Tym, kim ma zostać. Tym, kim tak. powinien teoretycznie zostać. Tak? Ale to jeszcze ile mam na to czekać, no. On jest taki <głos> ładny, że się chcę na niego patrzeć. No ale to odpal sobie na YouTube A propos jakieś... ładnych, wymyśliłem... E, Czy znaczy mam pewną koncepcję, w jaki sposób Lauren może się dowiedzieć o tym, że Oli jest... <głos> e, e, e, e, e, tym Bo jej będzie podkradał zielony cień do oczu. To też była opcja, ale miałem bardziej na myśli to, że, i, że teraz i ona, i jej ojciec znają Felicity, tylko z jakby dwóch różnych źródeł. Więc któryś z nich może się dowiedzieć, że to drugie wie, znaczy, no. Wiecie. I skojarzy, Albo znaczy śledzenie ojca powinno się zmienić diametralnie, skoro wie, że Felicity pomaga. Errowowi, a on też potem pomógł Arrowowi, żeby powstrzymać coś tam i Errow w sumie chciał dobrze i Felicity też miała swoją moralizatorską mowę w przedostatnim odcinku chyba. Tak. Nie, tak. Cho chociaż Ostatni. może w, w ostatnim nie. też. Już dokładnie nie pamiętam, więc no myślę, że on raczej będzie starał się jednak kryć potem Arrowa, niż ścigać go przez Felicity. No w sumie teraz wystarczyłoby ją kazać śledzić I... Prawda, no zauważyli wasz, tylko że ona dość często jest w klubie Queen'a i siedzi tam po nocach. Tak. Naprawia internet. Naprawia internet, tak. Nie, mnie też zastanowiło, czemu się siedziała nad ranem w pracy. To znaczy, kiedy jest scena, kiedy, kiedy... Ee ona wychodzi z pracy i detektyw więc ją zabiera, jest ciemno, ale kiedy docierają na, na policję, to już jest jasno. To oznacza, że to było bardzo rano, a ona wtedy wychodziła z pracy, bo tam były znaczki toku. Mogło tak być i też mnie to ciekawi. Aczkolwiek przejdźmy do wątku na wyspie, bo wątek na wyspie się zakończył chyba definitywnie, przynajmniej pierwszy wątek. Znaczy wątek na wyspie na pewno się nie zakończył definitywnie, bo, to myśl, bo przecież jeszcze musi być ruska mafia i... No tak wiem, i tak. no te wszystkie tatuaże muszą się wyjaśnić, blizny i wszystko, aczkolwiek no jeden z wątków już się zakończył, tak no, <grym> tak. zostali pokonani w pewien sposób. Główny Główne No tak. I co dalej, według was? No i... właśnie... No, trudno tutaj... stwierdzić. To jest... no właśnie, ciężko powiedzieć co będzie dalej. <śmiech> myślę, że muszą się pojawić jacyś Chińczycy. Bo w końcu, oj, musi się nauczyć perfekcyjnie Chińskiego. Ja myślę, Muszę, że on się nie musi... będzie siedział cały się czas pojawić tej Rusy. Z drugiej strony, gdyby nie siedział cały czas na tej wyspie, to dlaczego siedziałby tam później? Wiesz znaczy, co, no, on, może być powiedzmy, wydostaje się z tej wyspy, zaczyna tam trenować, podróżować po świecie, robi z siebie takiego Batmana trochę, nie? Tak jak w Batman Begins. Mhm. Wszystko po kryjomu. No a potem, jak chce wrócić... Już do swojej rodziny do miasta, no to nie może tak sobie po prostu wbić i hej, wróciłem z tej wyspy, bo tak jak ucieknie, No to wrócił na tą wyspę, wysłał jakiś sygnał czy coś, żeby go odnaleźli. To siedział tam tydzień, odnaleźli go i ściągnęli. Na no przecież dla niego to by chyba nie problem był, nie? Jak jest taki ogarnięty. On, Zresztą... po pierwsze nie jest taki ogarnięty, po drugie. No nie! Jest. E, gdyby podróżował po świecie, to prawdopodobnie e musiałby przewidzieć od początku, że będzie chciał wrócić i będzie chciał udawać, e, że był tam na tej wyspie przez cały czas, bo inaczej nie zapuszczałby brody ani włosów, takich jak miał w pilocie. Nie wiem, czy pamiętacie. No pamiętam. Racja, okej. Okay. No ale to teraz wytłumacz mi, jak nagle tam się pojawiają Chińczycy, którzy go uczą chińskiego, Rosjanie, którzy e, są mafią i przygarniają go do swoich kręgów i nagle wszyscy na, konkretnie na tą jedną wyspę przypływają. No, po co? no Na przykład, żeby zebrać jakieś resztki sprzętu, zobaczyć co się stało chociażby. No, to jest dobry. To jest, to jest dobry pan. Znaczy, no właśnie, kto mógł być zleceniodawcą Firesa, tak? I zleceniodawca Firesa przypływa na wyspę, a tam jest tylko trójka ludzi. I nie mogą my... sobie z nimi poradzić, więc zrobią super obóz na wyspie i przez następny sezon, czyli rok spędzony na wyspie, będą siedzieć i ich ścigać po wyspie. Nie, może ich złapią i w I wywiozą z. Nie, w niewoli wszyscy wyspie. specjalne więzienie na wyspie specjalnie dla nich i trzymać tam jednostkę wojska niż wywieźć ich z tej wyspy i trzymać gdzieś indziej. Nie, ja, wystarczy trzymać tam czterech strażników. To będzie mega ciekawy sezon. Jak będzie z czterema strażnikami uczył się chińskiego. No nie będzie się uczył chińskiego, tylko będzie. będą go przesłuchiwać, tak? Ale chińskie... chiński złapie po drodze. To ma takie Nie, wymyślą coś, coś fajniejszego, zobaczycie. Tak, czy to trochę, to trochę już zaczęli, bo tam pokazywali przecież jakąś kobietę, która jest zleceniodawcą Fireson Ej, może to była China White. No, wam żeby ona była zleceniodawcą Twojersa. Chyba inny głos, był, wiesz co? Może tak. Ej, czy ta. Patrzyliście może gdzieś kiedyś, czy ta postać była jakoś nazwana i było napisane, kto ją gra? Może znowu byłoby coś takiego jak z Malcolm'em na początku. Wiesz no, co? No, patrzę co, na filmowie teraz. Ja już miałam. No, w, na początku serialu było napisane y, John Barrowman jako well-dressed man. Mm. W pierwszych odcinkach, a dopiero później jak się go założę. To jest Malcolm Merlin, to wszystko stało się jasne. Wiesz co? Nie, ja nie patrzyłem na napisy końcowe, nie jest takiego się w ogóle gościu, który grał Yawfeya, właśnie patrzę, co to za aktor jest. I to jest mega znany aktor. Tak, no. on jest znanym aktorem. W ogóle nie skojarzyłem, bo wygląda, że to jest dużo, dużo chudziej. No, ale on Cię też z kimś kojarzył. My nie, nie, ale sprawdziłem kiedyś na filmie tylko i... uh... okazało, że jest znany. Widać, że tylko główne postacie nie są z nikim kojarzone, plus, yy, yy, yy, yy, oprócz Katie Cassidy. No bo on jest znany z takich filmów akcji lat 70., gdzie gra złego Chińczyka z mafii. On zawsze gra tą samą postać. Stąd go kojarzę. No, Sniper 3 na przykład, taki film. Albo Mordercza Triada. U. I grał w ekranizacji mangi Crying Freeman. No to nie, tego, tego akurat nie znam. No dobra, ale o Arrow, to co, to ma, ma potencjał na, na drugi sezon? No na pewno ma. Ja, oczywiście, że ma. Ja, czyli, no właśnie, to się podobało, jeszcze. podobało mi się to, że nawet jeśli ten serial jest przewidywany, to jest fajny. No to jest. Sceny, które są dobre nawet jeśli wiesz, że nadejdą będzie no. się... Chociaż em, fajnie nas y, wprowadzili w błąd, albo to była Nie, to była raczej moja nadinterpretacja, że w ostatnim y, odcinku to mi przybierze, <słuch> czyli to założy strój swojego ojca i będzie walczył. Bo wiecie co, bo na tym urywku jak, jak, jak oni wydwoje walczą ze sobą w tych, w tych, em, no, w tych strojach. To Malcolm tak jakoś dziwnie walczył, że mi się wydawało, że to jest Tommy, który po prostu nie umie posługiwać się pięściami i tak dalej. To jednak okazało się, że nie. Ale walczyli, powiedzmy. Przez Tommy próbował, próbował. użyć swojej pięści. <śmiech> no, tak. Momencik. Dzielnie spróbował, no nie ma co. Oczywiście. Ale myślicie, że on się jeszcze pojawi? Że jest szansa, że zostanie takim mega złym człowiekiem, który nagle wstaje z martwych, bo tak naprawdę się wyczął, e, zaspawał sobie serce jakimś metalowym czymś? I... Tak, jak Iron Man najlepiej sobie. No szkoda trochę, bo to była fajna postać. O, ktoś, ktoś umieścił całą wypowiedź twórców serialu, czego możemy się podziewać w drugim sezonie. To czytaj, Justyna. Hmm, hmm, czekaj. Nie o czym będzie drugi sezon? Tylko, tylko e... wywień, co tam widzisz. No już patrzę. Um... No moment. Bo nie chcę... Aha. Mają dużo planów dotyczących postaci detektywa Lensa. Wydarzenia, które widzieliście w finale, bardzo go zmienią. O, to jest to, co to. mówiłem. No, um, dlatego też naszym celem jest zrobienie z niego takiej naszej wersji komisarza Gordona. O kurde! Tak, <grystanie> mm, będzie musiał to awansować. M. Potwierdzono również, że ekipa głównego bohatera nadal będzie trzymać się razem. To trio jest świetne, bardzo ważne dla serialu. Aktorzy się uzupełniają, jest między nimi chemia. Um, no i to. I jeszcze, aha, wypowiedzieli się również na temat śmierci Tomiego oraz jego ojca. Według naszych pierwszych założeń mi miał zginąć już w szesnastym odcinku. Potem jednak doszliśmy do wniosku, że utrzymamy jego postać do końca sezonu. Widzisz, taki, tak dobrze, że go zatrzymali zawadzał. Ale odcinków dłużej. No. Mm. Nie, był Colin tak Donald, dobry, że go oszczędzili jeszcze. Colin no, Donald to wyjątkowy aktor. Każdego dnia dawał 120% z siebie i czuł się bardzo źle, gdy przeczytał scenariusz w finału. Byliśmy jednak pewni, że ponieważ jego śmierć będzie miała w drugim sezonie bardzo duży wpływ nie tylko na Oliwiera, ale też na innych bohaterów. No to tak, no to w sumie. I Malcolm Merlin potwierdził również, że Malcolm Merlin faktycznie nie żyje. No. no to ja tak myślałem, że... nie. Pamiętajcie żyję. jednak, że w też tym serialu się... istnieją retrospekcje. To też jest fajne. To znaczy, że się będzie trochę działo. Ej, właśnie bo powróci... będzie chciał pomścić Malcolma, jego mistrz. <laughs> w drugim Taka... sezonie powróci Deadshot. No tak, no bo w sumie nie wiadomo... Jak... O wow. Nie wiadomo, gdzie on się nauczył walczyć skąd akurat pomysł na łuk i na czarnego łucznika. Znaczy chyba mówił, że trafił gdzieś tam, to było jakieś miejsce, które jest w sumie znane z komiksów, już nie pamiętam jak się nazywa, ale mówił akurat gdzie. Tylko jakby nic z tego nie wynikało. I że Roy Harper, jest będzie coraz bliżej odkrycia prawdy o Arrow e i zdajemy sobie sprawę, kim Roy Harper jest w komiksach i zapewniamy, że będziemy chcieli sprostać oczekiwaniom fanów. No i to tyle, jeśli no, no chodzi. No to już potwierdzili stuprocentowo, że Roy Harper będzie tym, kim myślimy, że będzie. No i dobrze! Znaczy, myślę, myślę, że przynajmniej parę razy będzie po prostu w dobrym miejscu i czasie, żeby pomóc. I okaże się, że nadaje się do tego. No, na przykład. Ja myślę, że on y, tak sam sobie zrobi na przykład czerwoną kurtkę skórzaną. Nosi czerwoną bluzę zawsze. No tak, no ale sobie zrobi strój taki trochę podobny, nie? Uh -huh. I też będzie taki vigilantik, i też go będą ścigać. I Aerobe stwierdzi, że no dobra, pomogę mu, bo w sumie. tak <śmiech> bardzo no... o tym chodzi. Bo to jest chłopak mojej siostry, więc głupio, żeby zginął głupio, więc będę chciał mu realizatorską gadkę. Ale no. tak naprawdę go polubię i wezmę mu swoje skrzydła ale i będę w ogóle... takim Batmanem dla Rubina. Ale Roy dla Oliviera jest trochę młody i tak się zastanawiam, że to w ogóle... Jest w... młody ciałem, ale stary duchem w końcu tyle e, przeżył na tej Czemu posybie. jest młody? Nie rozumiem. No, oni obydwoje chyba się trochę różnią wiekiem, nie? No. No. Ale nie rozumiem, o coś, choć większość. ciekawe. Ma być jego najlepszym przyjacielem? Tak? Wie... Nie, większość pomocników, nie. superbohaterów, to są. jest nastolatkami, kiedy superbohaterowie są. I tak, ale, to takie... ale no, mi, mi nie, nie chodzi właśnie. o pomocnika, ale że, że. że tam potem właśnie tekst, że <śmiech> będzie jego najlepszym przyjacielem, to takie. No nie no, okej, okay, no spoko. <śmiech> są różne kolejnością. No wiesz, oni potrzebują przyjaciela, więc. No bo tak na relację tak ojciec syn. ostatni by umarłbym. Więc... <grym, grym, grym>, tak w sumie. Ej, no ma jeszcze Digla, ale w sumie to nie jest taki przyjaciel, tylko partner raczej. No Digla jest takim partnerem. A na relacje ojciec syn, tak jak między Batmanem a Robinem, to różnica wieku jest za mała, więc no raczej przyjaciel, no. no. Nie, może być fajnie, ale ja się tak porzułam, że ten sezon się w sumie, czy no, niby jestem szczęśliwa, bo trochę wątków się podomykało, ale i tak w sumie nawet tak do końca nie wiadomo tam, co się stanie, jakie będą straty chociażby w ludziach i tak dalej, i w ogóle, i w ogóle, i ja już się nie mogę doczekać, żeby w końcu to zobaczyć. A musimy czekać do września? Chyba tak. Znaczy ja myślę, że to też będzie dość przewidywalne i nowy sezon zacznie się w sposób taki, że Oli... Spotkają się na pogrzebie Tomiego i Malcolma. Bardzo możliwe, ale potem będzie długo, długo, że Tomi... Nie Tomi, tylko Oli pije i nie chce być już erołem i nie ma sensu, wszystko. O, też, A potem też. pojawi się jakiś mega złoczyńca nie, i zagrożenie. Nie ma sensu wszystko, tylko wręcz przeciwnie, że wygrał i już... No nie, no chciał uratować miasto. Nie wygrał. Niby tak, ale... Właściwie uratował sporą część, więc... Tylko połowę. Tylko połowę, czyli że to jest tak jakby trochę mu się udało i trochę nie, czyli właściwie jakby nic nie zrobił, czy no... W sensie... No... Jak chcesz... Mieć ciastko... Na tę połowę... To cię to wkurza. <laughs> Justyno to jest I piękna metafora, podoba połowę. mi się. Tylko chcesz całe ciasto, bo połowa ci nie wystarcza. No więc... dobrze, ale to oznacza. Wciąż to oznacza, że jakby wykonał to już swoje zadanie, tak? No ty, nawet jeśli. Tej nawet tej jeśli powiatu, mu się nie udało. Wynik, wynik negatywny to też wynik. No Dobra, ale no ale możesz się czuć źle z tym. No tak, i on będzie się czuł źle i będzie chciał zaprzestać być erołem, ale w pierwszym odcinku nowego sezonu pojawi się Mega Złoczyńca i Diggle przyjdzie rzucić mu realizatorską gadkę tak. Dobrego Murzyna i powie, że Ero jest potrzebny. Myślę już, że Felicity będzie. będzie miała ja myślę, że oni będę przychodzić tak po kolei do niego, wiesz? I na koniec odcinka on mówi: Dobra, pomogę. Wam. I przyjdzie i w jedną strzałą rozwiąza całą sprawę. A, no i teraz w ogóle będzie znowu, <coughs> znowu będzie wielki twist w miłości Olivera i Lorer, Lorer bo ona <coughs> teraz stwierdzi, że Tommy ją uratował spod tych gruzów, więc jaki on to nie był zajebisty i on już nie żyje i ona teraz właściwie nie wie, czy ona kocha tego Olivera, czy jednak, czy jednak Tommy był miłością jej życia i znowu będą problemy. Jednej sceny mi brakowało chyba w no? finale ery, że... Eru wyszedł z płomieni, trzymając Tomiego, położył przed Loller i uciekł. No co? Czemu no się śmiejesz? Trope by za dużo dramy na serial akcji. No to była to piękna było... drama, jak on tak wyniósł właśnie dużo. z ognia ciało umierającego jeszcze... przyjaciela. A wtedy i... musieliby zrezygnować ze sceny, kiedy Oli i, Ro... i Lorel rozmawiają tuż zanim Oli wychodzi i. Strzela. Zauważyliście, że y, imię Lorel jest trudne do wymówienia. Tak. Tak. Specjalnie to zrobili. Na pewno. No. Nie. Ja, ja, chcę chcę nowy sezon. To jest nie, niesprawiedliwe, że robią jakąś wakacyjną przerwę. Na, na chusteczkę to komu w ogóle? No ale pewnie stacja C CW, tak? No nie, no stacja. wiem, wiadomo. Pewnie puści jakiś inny fajny serial w tym czasie. Nie, będą powtórki wszystkich rzeczy. E, po CW... No, zaraz wam powiem co CW. Puszczę, może coś oglądam. Z <totrybuj> tego, co wiemy robi głównie dramę dla nastolatków, więc... No! <głos》> Może się... coś oglądasz! No, nie, bo to, co oglądam akurat teraz nie ma, no bo Pamiętniki Wampirów też się skończyły i nie z tego świata też się skończyło razem z erow więc... To zacznie oglądać Dexter'a, bo teraz będzie finał, finał w Dexteru hmm. A Teen Wolf, to co to jest? Nie wiem, co to jest. Ale chyba nie jest CW. Nie, to w ogóle MTV tak. robi, jezus! No, oglądasz serial MTV i no? Kto? Kto serial MTV? Ale dobry był, fajny był. Czy no i będzie, za 6 dni. <śmiech> ale no to co mi się podobało w całym pierwszym sezonie? Może nie wiem, który odcinek, albo jakaś konkretna scena, albo coś takiego. City. Tak. Ta postać, ona jest genialna, ja ją tak uwielbiam. Ona po prostu wprowadza do tego serialu taki kolor. Jak jest tak mrocznie i w ogóle, to ona powie jedno słowo, jedno zdanie i po prostu od razu jest, jest fajni. Poza tym, że w ogóle jest bardzo ładna. I, I też ładnie się, czy fajnie się na nią patrzy. Na przykład uważam, że Felicity jest ładniejsza od Laurel i ogólnie ma fajniejszy charakter, więc no, Felicity. Tomek. Co najbardziej mi się podobało? Wyspa mi się podobała. Bardzo mi się podobała Wyspa. Wyspa ratowała pierwsze odcinki, muszę przyznać. Tak. Bo na początku było tak Wyspa Bo kiedyś właśnie, czyli bo, bo na samym początku było tak, że jakby na Wyspie się te odcinki opierały. Że bardziej jakby patrzyliśmy to, co było na Wyspie i bardziej się tym przejmowaliśmy, niż tym, co się dzieje w teraźniejszości, nie? A potem już było odwrotnie. Ale w sumie to było fajnie, bo fajne, bo tak trochę... Znaczy... Później Wyspa nie zrobiła się gorsza, ale za to jakby ta rzeczywistość się zrobiła lepsza. Tak, no tak, scenarzyści trochę lepsi się zrobili jakoś. I właśnie to jest fajne w tym serialu, że Wyspa, jak serial trochę zamulał, to Wyspa nadrobiała akcją, a jak Wyspa zamulała, to serial nagle się zaczynał robić teraźniejszość, w sensie zaczynał robić się ciekawszą. Tak, to prawda. Eee... No i faktycznie Bo... potem wątek główny wziął górę nad Wyspą troszkę i Wyspa w końcu końcówce no, trochę tak za łatwo mu to wyszło z tą wyspą no to prawda w ogóle zawiodła mnie scena, bardzo zawiodła scena przyprogramowywania wyrzutnie tak. rakiet to było po prostu, o Jezus to było takie typowo amerykańskie wyjmijmy chip i go od nowa i w ten tak. sposób resetujemy, wyrzutnie rakiet, a rakieta dziwnym trafem walnie w obóz naszych wrogów bądźmy hakerem walnie w to miejsce, z którego wyleciała Ponieważ... No, no ma sens, bo wszyscy programiści wrzutni tak. rakiet, robią tak, żeby rakieta zniszczyła wyrzutnie, jakby się zepsuło. Coś... Nie, no po prostu chodziło o to, żeby zamienić cel i źródła, bo Ale to no, widziała co tak oni tam zrobili? Ona widziany. otworzyła szufladkę z chipami. Tak, <sadziła> wyciągnęła coś <sadziła <sadziła i wsadziła... I przeprogramowała robić. Wiem. I to wszystko w czasie, kiedy rakieta była już wystrzelona no Ameryka, no. no. Amerykanie nawet pewnie tego nie zauważyli, więc... No. Mam no. właśnie zdjęcia i <grym> wiem, czego mi brakuje. Dobrze, trochę tak ponarzekaliśmy na ten początek, e, se, ten początek sezonu, zwłaszcza w tym e, współczesnym e, świecie. Natomiast z tamten pochodzi moja ulubiona scena z całego dotychczas serialu, to znaczy pierwsza scena z Felicity. Hmm? Kiedy oj, przynosi przestrzelonego laptopa i mówi, że wyla wylał kawę. <grym> no. To jest wspaniały sens, zwłaszcza, że wcześniej są te różne... No, wcześniej serial jest taki mało... Mało ma, ma... Tak, mało kolorowy. No właśnie, no. nie ma takich zabawnych scen. A przychodzi coś takiego. I... No, to my się z Pawłem zgadzamy i w ogóle, że, że lubimy Felicity w ogóle. A ja też lubię Felicity. Ale w my sposób. tak z Pawłem obydwoje tak krążymy wokół tego tematu, a tak jakoś sobie znajdujesz jakieś inne, a my zawsze Felicity, Felicity. Tylko, że em, no jakby połowi można to bardziej wybaczyć. Czemu Pawłowi można to bardziej wybaczyć? Bo jest facetem. o Paweł, to smutne, że nie, do tego, do tego. E, nie, to nie jest. To znaczy, ja myślę, że oni na początku nie bardzo wiedzieli, jaki mają pomysł na ten serial i jaką to ma być konkretnie formę. I w trakcie serialu po prostu próbowali coś dokładać. Co no. jakiś czas. Zmieniać te wątki, coś tam. Zaczęli mącić w życiu tych postaci Tam Bigla zaczęli pogłębiać Potem go znowu spłocili Potem go tak. pogłębili dodali Felicity Która miała być takim comic reliefem momentami. Hmm. Potem Ale... pogłębili i Felicity A z drugiej strony tak. tak dla całej reszty nie narzekajcie na, na scenarzystów, bo są gorsi, typu, no dobra, to ja zabiję tego bohatera, a potem przychodzi na sobie, nie, ja go muszę wskrzesić, no dobra, no to go wskrzesimy, nie? Potem znowu, nie, ale on już musi nie żyć, ale nie, no bo jednak chce go w tym serialu, więc... więc cieszę się, że nie jest tak źle. Nie no, nie, no jest całkiem nieźle. No. Tak, jest zupełnie w porządku. Więc Myślę, po się nie, się było nie było takich rzeczy, które były... Pó póki co, powiedzmy, że... Mm, jeśli chodzi o scenariusz i, i taki ogólny zarys fabuły, serialnie realnie próbuje udawać, że jest czymś więcej niż jest i nie ma takich zawodów. No, to... i nie było takiego mindfuck, że oglądasz jakieś odcinek <coughs> i takie... E, takie, co ja właśnie obejrzałem, o co chodzi w ogóle. Więc to jest... To jest pozytywne. Póki co wszystko da się... Wytłumaczyć. Przełknąć. Tak, przełknąć. Nie, nie, nic nie jest takie, zupełnie bez sensu. Ja myślę, że teraz y, odcinki na wyspie zmienią się w takie odcinki trochę z Losta, że on będzie odkrywać tajemnice wyspy. No Nie Ta wyspa leży nie. na przykład na. Chcesz powiedzieć, że na końcu okaże się, że jest martwy. Nie, na końcu on nie! To, to, to nie było na tak, Na końcu że on, okaże się, że, się że on wcale nie opuścił Boże... wyspy właśnie, i że to było i że to jest ten, jak to że to jest czyściec, że to był czyście, że on się tam tam znalazł, żeby się oczyścić przed śmiercią, no tak, bo to o to chodziło pewnie jakieś ja tam wiem, czarne dedycie jak... zastęp... ja oglądałem, to mi się podobało jest mega spoiler, koleżanka, bo ja też nie oglądałem końcówki ja tak się wszyscy ale... że to jest ale... sen psa czy coś ale ja to tak puszczam ale było nawet powiedziane, że znaczy to mi w pierwszym odcinku mówił, że oni wszyscy byli martwi chyba tak, wiem, też się nabijał z tego. Że tam się chyba pytał, jak się skończyli ilości. Tak. Um. Po prostu mówił w skrócie tak. najważniejsza <z Valois> <poems> rzecz w ciągu tych pięciu lat. I chyba coś jeszcze było ze zmierzchem, czy to tak, nie w tym serialu? Tak, tak, ze zmierzchem. Że dobrze, że nie wiesz, co, <im> co to jest zmierzch. Tak, ta ta ta która wygląda jak to ze zmierzchu. Co to jest zmierzch, dobrze, że nie wiesz... Powinno być, kurczę, trochę więcej takich odniesień do świata, takiego realnego, naszego. Fajnie by było, jakby to przeplatali. Tak, ale są za to odniesienia do komiksów, więc jest... Jeśli ktoś się czytał, to fajnie. No, No ja Bo ogólnie wiecznie... ktoś mi jakimś odniesieniem Ktoś się zapoznał z materiałem, powiedzmy, przez jakąś Wikipedię, czy coś. Ja szczerze mówiąc, czasem to robię. W sensie, zapoznaję się z czymś. No, tak. bo ja tak siedzę i takie właśnie się potem dowiaduję, że to miało jakieś głębsze znaczenie, a ja tak, aha, fajnie wiedzieć. czy znaczy, wiesz, ten serial jest zrobiony tak, żeby ci, którzy nie czytali, nic nie tak, to spokojnie tak. w ogóle się... <śmiech> Tego nie kwestionuję. Wieszyć Dlatego to. mi się też właśnie podoba, bo nie jest tylko dla takich typowych geeków. Tak, ale jeśli ktoś jest geekiem, to ma swoje... Tak, to się jeszcze bardziej podnieść. Swój fanserwis. No. Myślę, że na pewno dużo rzeczy nie załapaliśmy, które, że, no. które, są, które są tam po prostu w wplecione. Tak. No ale fajne sportu. jest to, że, że rzucają czasami właśnie serwisem. Mi się to właśnie podoba. Bo to znaczy, że jakby reagują na, na odbiorców. Przepraszam, ale przez fan serwis rozumiem takie cesate, anime Nie, to zależy. Fan serwis jest, jest pojęciem głębokim, że tak powiem. Bo... <ścoughs> no co? Fan to zaspokajanie oczekiwań tak. fanów. Tak, dokładnie. Na przykład w Supernatural. Anioł bardzo się polubił z mężczyzną i wszyscy. I, i cały, no, cały czas są aluzje, że oni są gejami, tak? Chociaż nie są. I to jest fanserwis Bolaski, to, to lubię, tak? A tutaj jest fanserwis dla Legików, no to, to też jest fajne. Tak. <laughs> Jakie Czyli czy jak oglądam czysta. na przykład Castle, i Castle <coughs> ma nawiązania do Firefly, to to jest fanserwis dla mnie. To jest. Jeśli no? jesteś fanem tej tak, to trochę tak, powiedz. To każdy odcinek tam jest fanserwisem o matko. Każdy odcinek co... jest jakieś nawiązania? Nie no, ale ma jakieś likowskie takie odniesienia. No to jest normalne, bo to natężenie fan serwisu czasami potrafi. No, dość duże. E, podobało mi się. Nie wiem, czy oglądaliście e, Legend of Cora. Mm -mm. Nie. Nie. Każde... No to jest. A wiecie co to jest? ja wiem, bo już mnie męczyłeś o tym z parę razy i wszyscy mówią, że bym obejrzał to w końcu, ale mi się To nie jest chcę, amerykańskie ale... anime, które e, to jest powiedzmy poniekąd kontynuacją e, serialu Avatar The Last Airbender, który jest jednym z lepszych amerykańskich anime i anime w ogóle, jakie oglądałem. W każdym razie, to anime, m, pierwszy sezon opiera się głównie na tym, że jest smutny w większości, przez większość tego, tego serialu jest, generalnie są złe wiadomości i fan serwis, który sprawia, że każdy kto oglądał się uśmiecha i to jest tak no, po jakby pozytywne emocje są dostarczane głównie w ten sposób. Mm -hmm. I jednocześnie jest smutny, więc odnosisz wrażenie, że jest bardzo dobry. Nie wiem jak się do tego odnieść bo nie oglądałem. No. Tak, ale. To, no. Dobre zastosowanie wam serwisu.. Możesz, możecie się na przykład odnieść, e, mówiąc, że też uważacie, że jeśli coś jest smutne, to automatycznie robi się lepsze. No, bardzo, to często tak jest. Jak na przykład. E, no jakiś film ma takie cukierkowe zakończenie, to jest uważany za gorszy, nawet jakby, miałby, jakby miał podobną fabułę do tego, co ma złe zakończenie, bo ten, to, to, to, co ma złe, jest taki bardziej życiowy i w ogóle, no. Finał jest dobry, ponieważ się skończył źle, znaczy, się No, zioło. tak y, w połowie, no właśnie, I to też jest fajne, tak, taki złoty środek, każdy będzie zadowolony. Bo niby pokonują tego złego, ale no. nie wygrywają. A z tak, drugiej znaczy, strony. Znaczy, wygrywają, wygrywa, bo... wygrywają, ale on też wygrywa. No. no dobra, a tak 10 na 10, to. Czyli no w sensie na 10, ile byście ocenili tę serię? 8. Żeby nie przesadzić, ale 7. też Żeby nie dać za mało. Jestem... Byłem wkręcony i później. Og... Znaczy, w sensie w ciągu ostatnich dwóch tygodni oglądałem. Twoje e, wycięte kawałki na YouTubie, więc to oznacza, że mi się podobał ten serial. Ostatni no, raz tak i... miałem z SG1, więc 9. No to ja tak jak Tomasz, 8. <coughs> 9 by dostał ode mnie, jakby na przykład budżet miał większy no? i technicznie byłby no? trochę lepiej zrealizowany. Wiesz, tak. bo tak to trochę widać było taką taniością. No, widać było, ale Synefika, nie tak. było. czyli oni to też fajnie ukrywali trochę, więc. Tak, to nadrabiali tak. te braki budżetowe tak. właśnie jakimiś ciekawymi pomysłami. No i Ale wciąż budżet nie. nie był tak niski, że trzeba było zrobić odcinek, który się opiera wyłącznie na dramie. Bez akcji to byłoby słabe. Przypomniałam mi się, co mi się jeszcze podobało. Podobała <grym> mi się ta akcja promocyjna, jak Oli otwierał swój klub i były plakaty na Facebooku, że zapraszają na otwarcie klubu i że wystąpi DJ Steve Aoki. I potem oglądasz seria i faktycznie Steve Oki, który gra na otwarciu klubu i się wszyscy pytają Oli, jak ty znalazłeś Steve'a Okiego? No ja, no mam znajomość. A Steve Oki jest takim naprawdę znanym, znanym człowiekiem teraz. Aha. <grywa> Dobrze, że powiedziałeś. No jest. domyśliłem się. <grywa> i właśnie o tym mówiłem, że chciałbym więcej takiego przeplatania rzeczywistości z serialem z komiksem, żeby to jakoś tak fajnie łączyli, bo to ma potencjał. tak, to znaczy w sumie może być problem, bo jeśli chcesz zmieścić w jednym odcinku i nawiązania do rzeczywistości i nawiązania do komiksów i akcje to już zaczyna być trochę ale to mają, mogą być właśnie takie pierdoły, to może trwać nie wiem, no 30 sekund na przykład niby tak Nie wiem, no na przykład Oli, nie wiem, ma problemy z Windowsem 8 na przykład. No nie, no bez przesady. Reklamy Windowsów w każdym no, odcinku są. Tak więc, wiem, nie. że są, wiem, że są. Tak sobie ktoś drogą. Na przykład ktoś, ktoś go na przykład chce wprowadzić w Facebooka. Siostra. o, mówi mu, że, że mu założyła konto na Face, on nie wie, o co chodzi. Uh, to było to... dobre. Myślę, że trochę na to za późno, to znaczy to mogłoby się sprawdzić w ciągu pierwszych dwóch miesięcy od powrotu, a od później. Tak, ale to... to taki przykład, że właśnie o takie rzeczy chodzi. No. Wiecie czego ja się obawiam? Że będą reklamować Xbox One. Nie to wiem. To by było słabe, jakby reklamować Xbox One. No, ale w sumie, jakby odbiorcy tego, tego serialu to mogą właśnie lubić takie rzeczy, więc ja bym się nie dziwiła. Telewizję w sumie rację. Znaczy, nie wiem, czy to Ostatnio oglądałem pierwszy odcinek serialu House of Cards. Nie wiem, czy życia. Mm -hmm. Serial jest o kongresmenie, który ma tam problemy miał zostać tam zastępcą prezydenta ale niestety zostaje wykolegowany przez innych, no i postanawia się zemścić. I ogólnie to jest całkiem poważny serial polityczny, ale jest jedna scena, kiedy on właśnie siedzi w środku nocy i się zastanawia i żeby się rozluźnić, odpala swojego Xboxa i zaczyna grać w nowego Battlefielda. I obawiam się, że może taka być na przykład scena rodzinna, że właśnie Oli zaprasza swoją siostrę i razem sobie grają w jakiejś tam grę na Kinekcie. No to by było fajne. Takie w sensie, mnie to by nie bolało. Tak, tylko najpierw musiałyby być gry na Xbox One. nie no, ja myślę, że oni już tam coś mają, no przecież na pewno na czymś trenują. Tak, Testują coś. Muszą mieć nową FIFA na przykład. Dobrze. O, albo na przykład <coughs> scena jak Oli gra właśnie w tą Wii Sports albo jakiś tam Kinect Sports i na Walazuku. Tak. I się okazuje bardzo dobry. I wszyscy się zastanawiam, oj. A on mówi, nie, nie, to przypadek. I nie, to musiałby to... się okazywać to... bardzo słaby, bo wie jak to, że, że, że żeby go nie rozpoznali. I na przykład się okazuje, że jego siostra jest świetna. Ha? O, jeszcze lepiej, no widzisz. Możemy to im podesłać na Facebooku, słuchajcie. Może nam jakieś kredyty dadzą. <laughs> Czyli podsumowując, wszystkim się podobało, tak? No jasne. Tak. To, prawda, to, jest, to jest jeden z lepszych seriali, szczególnie, że ja jeszcze mam do, do czynienia z takimi bardziej dziewczęcymi i, i uważam, że on je jednak pije na głowę. Ja zacząłem oglądać Arrow jednocześnie z Revolution i jako jakby taki, no, dla równowagi, tak, Arrow miał być tym gorszym, a Revolution tym lepszym. Oj, to się zdziwiłem. <śmiech> Prawda, prawda. Revolution zdecydowanie poszło po bandzie. W ogóle co mnie zdziwiło, a propos właśnie tego, że ty oglądasz na Bardziej, kobiety w seriale, napisałem na Facebooku tego posta z pytaniem, kto prócz mnie jej padła. Ogląda Ero, Jedyne osoby, które napisały to kobiety. No, no bo, wiesz co? Bo, bo to są takie stereotypy. Przecież dużo dziewczyn strasznie lubi różnych superbohaterów. Ja na przykład od, od odkąd pamiętam, tak? I dla mnie to nie jest nic nienormalnego. I... Jest jeszcze taka rzecz, że um, Aero to jest jednak serial CW, czyli ma jakby trochę taki posmak dramy. No ma, ale czy to źle? Nie. To znaczy musi być to 10 jest... minut na odcinek, kiedy Oliver nie ma koszulki. Ale nawet wiesz co, tutaj nie chodzi znaczy się... o koszulkę, ale też chodzi na przykład, że musi mieć jakąś laskę, nie? Że oni mają tam jakieś perypetie i, i, i tak dalej, nie? Ale... No w sumie to tak, no bo CW, no to też jak tam stworzyło Supernatural i laski strasznie za tym szaleją, no to w sumie Ero też obejrzą. Chyba nie. Ale nie dam głowy bo By jakby było, to Wiem. mogli to jakoś wiesz, poplątać, ale w samym Smallville też się jakoś bardziej skupiali na, na na właśnie perpetiach życiowych tych bohaterów. Niż ale w czy wiesz co, to jest trochę kwestia tego, że Superman ma moc, a do tego trzeba używać efektów specjalnych, a to jest drogie, <śmiech> więc trzeba się skupić na perpetiach życiowych. Znaczy, efekty specjalne w Smallville nie były jakoś specjalnie skomplikowane. Wciąż. Ehm... To, ale o, faktycznie CW. CW. Mają licencję. Mogliby to jakoś połączyć, na przykład, żeby taka Lana, Lana Lane, ona chyba się nazywała Lana? Że się to Lois Lane. Czy? Masz myśl, tak? A, Lois Lane, a Lana, jak miała na nazwisko? O kurczę. Bo ja zawsze myliłem i myślałem, że Lana jest Lois, ale, ale nie. Albo żeby ten Lex Luthor się pojawił, ten łysy. Fajnie. A w ogóle to wiecie, co jeszcze świadczy o, yy, o tym, że serial jest wciągający i jest dobry? Że go um, Nie, nie chodzi o to. Chodzi o to, że jak yy, Tomek powiedziałeś mi, że mam obejrzeć dalej, bo chyba tam widziałam pierwsze trzy odcinki, potem jakoś sobie zrobiłam przerwę, bo nie miałam czasu, to potem usiadłam w niedzielę wieczorem, zaczęłam oglądać i w poniedziałek nie poszłam na studia, tylko siedziałam i oglądałam. No. Nie no. Jest, no przepraszam, nie chciałem. <grym> Ale nie, to, to, to, to był to mój wybór, zresztą nie było nic ważnego, były tylko wykłady. <grym> Ale ogólnie nie poszłam, posiedziałam i oglądałam, tak? Bo po prostu tak mnie to, to wciągnęło, że jak stwierdziłam, że w sumie na tych wykładach i tak nic nie robię, to sobie zostanę w domu i obejrzę serial. Bardzo słusznie. I... I to, mi się bardziej, czy, I to mi się bardzo podobało, bo to znaczy, że jednak coś jest w tym serialu, bo są takie, które podobają mi się, ale nie tak bardzo, i które mogę zostawić bez żalu. To ja ci powiem, że mam... tak, że jak oglądam jakiś serial i mnie wciągnie, to też oglądam non stop. Tak miałem z Deadwood, oglądałem po 10 odcinków dziennie, mm, no. 20. Chociaż czasami, że jak się nie ma czasu, to nawet taki serial trzeba odłożyć, dlatego ja też właśnie Ero tak oglądałam, bo potem miałam inne zajęcia i no. Pod koniec Ero zacząłem czekać po nocy na nowy odcinek, bo w czwartek mam za dużo zajęć, że ja oglądałbym rano, dopiero ja wieczorem, do więc, więc oglądałem w nocy. Drugiej. Ja tak samo, więc ja, ja wstawałam o szóstej i oglądałam, <grym> bo miałam na 10, nie? No to co, ja wstawałam o szóstej. Nie było. Znaczy ja tylko na finał poczekałem na sam koniec. Na, na, no w nocy czekałem też na finał razem z tobą. Przecież. No, tak, tak. Jest. A, ostatni raz tak miałem chyba kiedy oglądałem Stargate. Mm, ja nie znaczy pamiętam. W sensie że... Stargate oglądałem po kilkadziesiąt odcinków. Znaczy kilkanaście, kilkanaście odcinków dziennie, więc no. Ja pamiętam, że miałem tak z, z pierwszym sezonem Lostów. O. Że obejrzałem cały sezon bez przerwy właściwie. No nie, ja Lostów też oglądałam tak seriami po 10, po 12, 14 dziennie, więc... <grych> ale no tutaj, ale no u mnie to chyba właśnie... też pierwszy sezon Prison Break'a też tak obejrzałem non stop. U mnie to głównie właśnie chodziło o to, że wolałam jednak serial niż wyjście z domu i... Zrobienie czegoś konkretnego. Ja zawsze serial jest lepszy niż wyjście z domu. No, nie zawsze. No zależy po co wychodzisz z domu, no bo wiesz, jak na przykład, nie wiem, nie ma niezbrodówca, jesteś bardzo, bardzo i powinienś być z domu coś kupić, ale nie, siedzisz ogólnasz serial, bo przecież wytrzymasz jeszcze trzy godziny Nie to No, żebyś wiedział. Ja, Chociaż to nie jest, jest odwrotnie, niestety. W sensie, jak oglądam serial, to muszę coś zjeść. Masakra. Naprawdę? No dobra, trochę odbiegamy od tematu. Myślę, że temat <laughs> tak. możemy uznać za zakończony. Rozmawiamy już całe 50 minut równe, uh, wow. więc nie wiem, czy ktokolwiek będzie chciał tego słuchać, ale Oczywiście. jeśli ktoś dotrwał do tego momentu i nie znudził się, to pozdrawiamy, dziękujemy. Inne odcinki będzie można ściągnąć poniżej. Mm-hmm. <laughs>